Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 24 kwietnia minęła 16. Przed nami serwis trójki, Krzysztof Zyblewski. Polskie F-16 przechwyciły rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem. Tragiczny wypadek w słowackich teatrach nie żyje polski turysta. Maturzyści zakończyli naukę, teraz egzaminy. Ulga będzie po maturze. Na razie taki smutek, ale strach też jest. Na początek pilne informacje. Polskie f 16 przechwyciły dwa rosyjskie SU-30 nad Bałtykiem. Poinformował o tym wiceszef monu Cezary Tomczyk. Wiadomo, że rosyjskie maszyny nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej. Każde naruszenie bezpieczeństwa polskiej regionu spotka się z natychmiastową reakcją NATO, podkreślił w mediach społecznościowych wiceminister obrony. To trudna sprawa tak o ewentualnej ekstradycji Przemysława Krala mówi premier. Według onetu prezes upadającej giełdy kryptowalut Dzonda Krypto od tygodnia jest w Izraelu, według portalu oznac to, że nie ma możliwości sprowadzenia go do kraju. Jak mówi premier, próba ekstradycji to konsekwencja działań prokuratury i sądu. Nie podoba mi się oczywiście, z oczywistych względów. Pan Krali jego działalność, ale to nie wystarcza, żeby myśleć o ekstradycji. I z Izraelem nie jest łatwo. Mamy w swojej historii w przeszłości Polaków, którzy mieli powody uciekać. Polski znajdywali tam schronienie. Nie chcę rozstrzygać. Zobaczymy. No, bo Oczywiście będziemy działać, podejmiemy działania adekwatne do tego, co się stało. Ale to już jest zadanie nie dla polityków, tylko dla prokuratury. I policji i konsekwencji sądu. Mówił premier Donald Tusk. To, że prezes Zonda Krypto Przemysław Kral ma izraelski paszport, potwierdził minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek poinformował też o nowych wątkach w śledztwie prokuratura bada faktury, które wystawiał szef PKO Luradosław Piesiewicz. To postępowanie się toczy. Pozostaje pod nadzorem prokuratora generalnego. Tam są kwestie dotyczące rozliczeń. Nie mogę mówić o szczegółach dotyczących wystawiania faktur przez szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jest taki etap już bardzo zaawansowany tego śledztwa. O dymisję prezesa pko Radosława Piesiewicze zaapelowali przedstawiciele ponad 70 związków sportowych. Jak tłumaczą, odpowiada on za podpisanie umowy sponsorskiej z giełdą kryptowalut. Pokrzywdzonych przez Zonda Krypto może być kilkadziesiąt tysięcy osób, które nie mogą odzyskać swoich środków. Przed tygodniem prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie oszustw i prania brudnych pieniędzy przez największą giełdę kryptowalut w Polsce. Do tej sprawy wrócimy w naszej popołudniowej audycji przed 17:00.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 do Starego Smokowca i przekazali słowackiej policji. Wojciech stoba Polskie Radio. Polskim lotniskom nie grożą przerwy w dostawach paliwa lotniczego. Uspokaja ekspert do spraw transportu Adrian Furgalski. Z kolei polskie linie lotnicze lot informują, że na razie mają zabezpieczoną cenę paliwa. Adrian Furgalski zwraca uwagę, że Polska sama je produkuje i nie musi się martwić o ciągłość dostaw, ale jak zaznacza, problemy mogą być za granicą. Linie lotnicze mogą nie mieć żadnego problemu z tym, żeby tutaj w Polsce odbyła się operacja i tak wygląda to w przypadku lotu, no ale lecę gdzieś, gdzie może być problem potem lotu powrotnego. Ekspert ostrzega, że w przypadku przedłużającego się konfliktu na Bliskim Wschodzie, linie lotnicze staną przed wyborem oszczędzać paliwo i ciąć połączenia, czy podwyższać ceny biletów. To symboliczny moment. Koniec szkolnej codzienności, a początek nowej drogi. Maturzyści zakończyli naukę w szkołach średnich. Przed nimi egzamin dojrzałości.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 5 minut po 16. Sport i Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Polska zorganizuje lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Kandydatura Chorzowa i Stadionu Śląskiego pokonała rywali z Belgradu i najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu przyjadą na Wisłę w 2028 roku. Mistrzostwa mają potrwać od 3 do 8 czerwca. Najlepsi tenisiści świata przebywają obecnie w Madrycie, gdzie trwają tysięczniki zarówno w cyklu WTA i ATP. Z turnieju odpadli dzisiaj Hubert Hurkacz i Magdalena Frey. Hurkacz przegrał w drugiej rundzie z Włochem Muzetti 4-6-6-7, a Frank musiała uznać wyższość Argentynki Solany-Sierry. Wynik 2-6-1-6. W grze z naszych pozostała już tylko Iga Świątek, która jutro o awans do jednej z finału zagra z Amerykanką Ann Lee. W piłce nożnej dzisiaj początek 30. kolejki Ekstraklasy. Piąte w tabeli Zagłębie Lubin zagra z zajmującą ostatnie miejsce Bruk bez Nieciecza. Słonie wierzą jeszcze w utrzymanie, lecz aby stał się cud muszą zacząć wygrywać. A to w Lubinie, a oto w Lubinie nie będzie łatwo, więc coś od, wie coś o tym szkolenie obiec Marcin Brosz. Bardzo interesujące na spotkanie czeka. Przeciwnik tą rundę ma fantastyczną i tym bardziej chcemy się z nimi skonfrontować. Dla nas jest ważne, że po ostatnim meczu tylko 5 dni i mamy szansę pokazać na boisku, że potrafimy lepiej grać, potrafimy starać się zrobić wszystko żeby lepiej zagrać w obronie, a być groźniejszy w ataku i to dotyczy nas wszystkich jako całego zespołu. Początek meczu 18, o 18.00, 20 o 20.30 zagrają Jagiellonia Białystok z Górnikiem Zaprze, czyli druga drużyna w tabeli z trzecią. W Żużlu dzisiaj pojadą w dwóch meczach trzeciej kolejki Ekstraligi. Od 18.00 znajdujący się w potężnym kryzysie Włóknia Częstochowa podejmie pod Jasną Górą KS Toruń, a o 20.30 zmierzą się Motor Lublin z falubazem Zielona Góra. Jeszcze informacje z ostatniej chwili. Trenerem szczypiornistów Industrii Kiel nie będzie już tałant Dujšebajew, szkoleniowiec, który przez lata współtworzył historię klubu i prowadził drużynę do największych sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej, po ostatnich spotkaniach złożył rezygnację ze swojej funkcji. Na program zaprasza jego sponsor, Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia autoglas zmienia. Najmniej chmur dzisiaj na zachodzie. Zacznijmy tę prognozę od właśnie takiej informacji, gdzie jest najmniej chmur, bo na pozostałym obszarze trochę więcej zachmurzenie umiarkowane lub duże. Możliwe także przelotne opady deszczu. Przez cały dzień w Przemyśliwieckiej mniej było chmur, ale teraz to zachmurzenie określiłby się jak umiarkowane czy duże? Umiarkowane. Umiarkowane, zgadzam się. 9 stopni Celsjusza chłodniej na podchalu, 10 na wschodzie i nad morzem. Około 16 stopni w centrum i na zachodzie. Najcieplej miejscami na Kujawach 18 stopni, a słońce dziś zajdzie o 19.47. To już będzie pierwsza trójka. Lista przebojów. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Zapraszamy.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 Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Witamy po południu i zaczynamy. Chyba można tak powiedzieć, że już zaczynamy weekend. Krzysztof Sagan, Stanisław Perzyna, Michał Jędrkowiak, Katarzyna Borowiecka. Oczywiście parę tematów do omówienia jeszcze przed tym weekendem jest. Jeden z pierwszych, który dzisiaj poruszymy to nowe przepisy w prawie jeśli chodzi o prawo jazdy 17 lub 17-latka mogą usiąść za kierownicą, ale oczywiście tylko pod opieką starszej i bardziej doświadczonej w kierowaniu pojazdami osoby, a jeśli nie, no to są kary. Tego typu sprawy trafiają do sądu, który może nałożyć grzywny od 1500 zł, nawet do 30 tysięcy złotych. Ten temat poruszymy za kilka minut. W Pulsie Trójki dzisiaj polityczne podsumowanie tygodnia. Gospodarzem będzie Roch Kowalski. Po 18 z kolei trzecia godzina, czyli podsumowanie tygodnia. Tym razem bez polityki, ale na pewno porozmawiamy o zbliżającym się dniu światowym, Dniu The Beatles. A to oczywiście palp i Babies. 2027 trójek w każdej sprawie numer do państwa dyspozycji zacy Stanisław dzisiaj przy naszym popołudniowym telefonie. Well, to your sister When she came home from school Cause she was Two years older And she had boys in her room And listened outside I heard her Alright Well that was alright For a while But soon I wanted more I wanted to see As well as here and so I. I hid inside her wardrobe, and she came home round fall And she was with some kid called David and from the garage of the road I listened outside I heard her When I saw you next day I really couldn't tell Cause you might go and tell your mother And so you went with me Oh yeah, me was coming on And I thought I heard you laughing When well, this moment that we're gone I listen outside, I heard you No. I came home one day and all those things were gone. I fell asleep inside. I never Baby Babies to za nami yy, za kilka minut wątek bardzo młodych kierowców, bo teraz 13 minut po 16, zupełnie inny wątek. Zapraszamy do trójki. Zaczynamy od decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, Decyzji o rozpoczęciu procedury odtajniania aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Opinie na ten temat mają wydać marszałkowie Sejmu i Senatu, choć nie będą one wiążące dla prezydenta. A sama propozycja odtajnienia wywołała duże zdziwienie i jeszcze więcej pytań. Nie tylko wśród posłów. Jacek Frenzel. Dziwią się politycy, ale także eksperci. To może być działanie szkodliwe dla bezpieczeństwa państwa, podkreśla senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej. Dlatego pełną odpowiedzialność, jeżeli ten raport zostanie ogłoszony i okazałoby się, że rzeczywiście ujawnia rzeczy, które dla bezpieczeństwa Polski i Polaków nie powinny być ujawnione, będzie ponosił prezydent Nawrocki. To jest moment, w którym powinniśmy i mamy prawo jako Polacy wiedzieć, y, jakie były mechanizmy i z czego to wynikało, leśla Sławomir Mazurek z Kancelarii Prezydenta i dodaje, że główny raport został opublikowany blisko dwie dekady temu. To obniżyło naszą wiarygodność, jeżeli chodzi o natowski system, gdzie jednak bardzo się pilnuje tego, aby tajemnice były przestrzegane, żeby nic nie wypływało na zewnątrz. Przypomina generał Roman Polko, były zastępca szefa BBN i dodaje, że... Święty Pamięci prezydent Lech Kaczyński bardzo negatywnie to wtedy ocenił. Są też dziwi mnie to, że ktoś chce do tego wracać, ujawniając teraz załącznik, który w ocenie ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej był co najmniej wątpliwy, jeżeli chodzi o jego rzetelność wykonania. Nie znam treści tego aneksu, pamiętam sam raport kuriozalny, kompromitujący dla Macierewicza i też podważający w świecie zaufanie do polskich służb specjalnych. Mówił w rozmowie politycznej trójki bez uników Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych Koalicja Obywatelska i dodał, że nie spodziewa się w załączniku niczego sensacyjnego. Nie sądzę, żeby jakikolwiek potencjał polityczny, w tym był. Myślę, że tutaj czeka nas spore rozczarowanie raczej niż wielka emocja. No właśnie teraz można spokojnie zupełnie ten załącznik odtajnić. Doktor Bogdan Pliszka, politolog, ekspert od bezpieczeństwa, Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Ponieważ tak naprawdę niczego specjalnie ciekawego się z niego nie dowiemy. Że rzutowałoby na bieżącą politykę. Trudno powiedzieć dlaczego to wyskoczyło teraz. Profesor Daniel Boćkowski, politolog, ekspert od bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku. Historia tego raportu krążyła, powstały oni już legendy ale nie przypadkiem wszyscy prezydenci wcześniej, którzy w ten czy inny sposób zapoznawali się z tym, jednak podejmowali decyzję o tym, by tego nie publikować. To w takim razie czego możemy dowiedzieć się z tego załącznika do raportu z likwidacji WSI? Tak naprawdę niczego, dlatego że będziemy mieli pewien obraz rzeczywistości z momentu, kiedy ten raport powstał, pewien obraz mentalności Antoniego Macierewicza z czasów, kiedy ten raport był tworzony i tyle. Ten załącznik od zawsze był bardzo krytykowany nawet prezydent Lech Kaczyński zwraca uwagę, że tam jest bardzo dużo wizji, a nie analiz. Dodatkowo, jak powiedział rzecznik prezydenta, załącznik ma być zanonimizowany. To będzie jeszcze gorsze, bo anonimizacja pewnych danych doprowadzi do fali domysłów, co tak naprawdę chciano ukryć i dlaczego. I anonimizacja skończy się na tym, że za chwilę będą przecieki, kto to jest, bo już wszyscy się postarają i z anonimizacji będą nic. Na publikację tego załącznika nie zgodzili się wcześniej ani prezydent Lech Kaczyński, ani Bronisław Komorowski, ani And 22,7 trójek w sprawie hmm, tajemnic, także liczymy na państwa głosy. A to już Madonna zapowiadająca nową płytę utworem I Feel So Free. to jest nasza dzisiejsza piosenka dnia w trójce. I feel so free. No właśnie, tak w duecie z Madoną przez chwilkę. Udało mi się. To właśnie nowa piosenka Madony, która zapowiada jej tegoroczny album. Będziemy oczywiście i do tej piosenki wracać i wracać do informacji na temat tej nowej płyty. 21 minut po 16.00. Ta informacja zdominowała wczoraj media tradycyjne i media społecznościowe. Od wczoraj zewsząd płyną wspomnienia, wyrazy niedowierzania, poczucia straty po śmierci Łukasza Litewki, posła i społecznika. Założenie fundacji Team Litewka było spełnieniem jego marzeń, tak mówią jego przyjaciele. Zachęcał do wpłacania pieniędzy, zbierał w różnych zbiórkach te pieniądze na potrzebujących, na dzieci, dorosłych, na skrzywdzone zwierzęta. A tak Łukasza Litewkę wspominają przyjaciele i współpracownicy. Rozmawialiśmy wczoraj około południa, więc to jest naprawdę dla nas osobiście straszne, bo dwie godziny później już no, Łukasza nie było. Każdy z podopiecznych fundacji wiedział, że kiedy tylko Łukasz Litewka udostępnił na swoich mediach społecznościowych link do zbiórki, znajdowały się pieniądze na ich leczenie. Wspomina Monika Filipowicz z fundacji Się Pomaga. Dał szansę Tymkowi, dał Zosi, Julka, Jojo, Jagoda, wielu, wielu innych naszych podopiecznych. Zgromadził wokół siebie taką armię, bo można już to tak nazwać, cały Tim Litewka. Cały Team Litewka, czyli w sumie kilkaset tysięcy osób wspierających jego działalność oraz również nazwa fundacji, którą założył razem z przyjacielem Pawłem Cyzem. No, założenie fundacji było wspomnienie marzeń Łukasza. To było takie zwieńczenie kilkunastoletniej pracy, takiej pomocowej, charytatywnej. Walczył o, o życie innych. Wspierał chociażby chore dzieci, osoby starsze, ale także zwierzęta. Jego kampania wyborcza w 23 roku stała się hitem internetu. W rodzinnym Sosnowcu Łukasz Litewka wykorzystał Korzystywał swoje plakaty wyborcze do promowania adopcji psów z miejscowego schroniska dla zwierząt. Łukasz bardzo dużo zrobił dla sytuacji zwierząt w Polsce. Anna Zielińska z Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA. Jeżeli chodzi o koniec morskiego oka, jak i o sytuację schronisk, jak i o pomoc dla zwierząt, nawet tych takich pojedynczych, które tego wsparcia potrzebowały. Nam trudno jest to uwierzyć i my w tym momencie. Nie wyobrażamy sobie, nie tylko my, nie w wiele innych fundacji nie wyobrażamy sobie dalej tego, jak to będzie wyglądać bez, bez tej osoby na tym naszym placu boju, walki o, o zdrowie i życie, nie tylko ludzi, ale też zwierzaków. I dzisiaj jesteśmy po prostu wszyscy w ogromnym szoku i chyba do nas to nadal nie dociera. Wspomnienia o Łukaszu Litewce zebrał Józef Niewiarowski. To Trójka, audycja popołudniowa w piątek, 24 kwietnia. of grandeur can overcome anyone Your bedclubs are so neatly on the fence You're keeping your cards all to yourself I'll be Walk to your future Leave your troubles to one side You walk the bank and make it through The chances are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 To się opłaca. Idealny prezent na komunie w MediaMarkt. Hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite szóstej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć.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 Żegnamy reklamy. 29 minut do 17. Skrót serwisu Trójki Krzysztof Zyblewski. Jeszcze dziś przesłuchanie kierowcy, który śmiertelnie potrącił Łukasza Litewkę. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura w Sosnowcu. Wcześniej 58 letni kierowca został przewieziony na badania do szpitala. Wiadomo, znamy już wyniki, wstępne wyniki sekcji Złok wykazała przede wszystkim obrażenia w obszarze kończyny dolnej. Doszło do przerwania kluczowych arterii organizmu i w konsekwencji masywnego krwotoku i ten właśnie krwotok był bezpośrednią przyczyną zgonu pana posła. Mówi Bartosz Kilian, rzecznik sosnowickiej prokuratury Łukasz Litewka. Miał 36 lat. 193 żołnierzy wraca na Ukrainę w ramach wymiany jeńców z Rosją, poinformował prezydent Wołodymy Ryzałanski. Są wśród nich ranni i osoby, wobec których Rosja wszczęła postępowanie karne. To żołnierze między innymi Sił Zbrojnych Gwardii Narodowej i Służby Granicznej. Premier Hiszpanii ze spokojem przyjął doniesienie agencji Reutera, jakoby Waszyngton chciał zawieszenia członkostwa jego kraju w NATO. Taki scenariusz przedstawiono w wewnętrznej korespondencji Pentagonu. Pedro Sanchez oświadczył krótko, nie opieramy się na mailach, tylko na oficjalnych dokumentach sporządzonych przez Stany Zjednoczone. W ostatnich miesiącach hiszpański premier wielokrotnie krytykował działania USA w Wenezueli i na Bliskim Wschodzie jako niezgodne z prawem międzynarodowym. Pełny serwis trójki o 17.00. O tej porze czas na ekonomię w trójce Michał Jędrkowiak. Dzień dobry. Warto zatankować jeszcze dzisiaj, bo od jutra będzie drożej. Ministerstwo Energii informuje, że od soboty do poniedziałku litr 95 będzie kosztował 6 zł i 17 groszy, a 98 6 zł i 71 groszy. z kolei zapłacimy 7 zł i 1 grosz. Polskie porty lotnicze zapewniają, że nic nie zwiastuje problemów z paliwem do samolotów na naszych lotniskach. Polska jest producentem nafty lotniczej, dzięki czemu jesteśmy stosunkowo bezpieczni. Wiceprezes Polskich Portów Lotniczych Adam Sanocki zapewnia, że sytuacja jest monitorowana. Na tą chwilę pasażerowie mogą czuć się bezpieczni. No my tą sytuację monitorujemy, bo ona ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie naszego lotniska, więc z naszych danych, z naszej informacji wynika, że nie ma takiego ryzyka, żeby w tej chwili zabrakło paliwa na polskich lotniskach. Polskie porty lotnicze zawiesiły tymczasem niektóre połączenia, żeby zaoszczędzić paliwo na wakacyjny szczyt zainteresowania podróżami. Bezrobocie w marcu było takie samo jak w lutym i wyniosło 6,1%, informuje Główny Urząd Statystyczny. Na koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 950 tysięcy bezrobotnych. Samochody elektryczne cieszą się nad Wisłą coraz większym zainteresowaniem. Zjawisko dotyczy nie tylko aut nowych, ale również używanych. Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie trend jest widoczny jeszcze wyraźniej. W marcu zainteresowanie elektrykami było o 68% wyższe niż w lutym, mówi Agnieszka Czajka z Otomoto. Polacy są bardzo pragmatyczni i ta ekonomia jest dla nas tutaj kluczowa i bardzo szybko reagujemy na takie intensywne, powiedziałabym, wydarzenia globalne, polityczne i ekonomiczne. I rzeczywiście ten konflikt w Iranie bardzo nam to pokazuje. Ekspertka dodaje, że ceny samochodów elektrycznych spadają. Średnia mediana cen spadła nam o 14%. I to powoduje, że grupa użytkowników, a jest ich blisko 30%, którzy byliby skłonni wydać między 80 a 120 tysięcy na samochód elektryczny, jest znacząca. Jest to potencjalna grupa klientów. Elektromobilność była jednym z tematów kończącego się już Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Na koniec kursy walut. Za euro płacimy teraz 4,24 zł. Dolar kosztuje 3,62 zł. Frank Szwajcarski 4 zł. 60, a funt brytyjski 4,89. Chmury dzisiaj nam towarzyszą. Najmniej jest ich na zachodzie, ale to zachmurzenie rośnie przez centrum po wschód. Jeśli chodzi o temperaturę, to najcieplej miejscami na Kojawach 18 stopni Celsjusza, około 16 w centrum i na zachodzie, 10 na wschodzie nad morzem, najchłodniej na Podchalu 9 stopni Celsjusza. Wśród tematów dziś poruszanych między innymi zapowiedziane przez prezydenta Nawrockiego odtajnienie aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych w tej sprawie państwo dzwonią, na przykład taki głos. Kolejni prezydenci jednak tego nie opublikowali, skoro to jest tak nieważne i takie błahe, no to tym bardziej, no to trzeba po prostu opublikować i tyle i sprawa będzie zakończona, prawda? W tej sprawie także taki głos. I naprawdę, to jest już kapitulacja oznaka całkowitej słabości i braku pomysłu. Opublikowanie raportu sprzed prawie 20 lat, stworzonego przez pana Macierewicza. W tej audycji także państwo mają głos 20, 27 trójek. Zapraszamy, Staszek Perzyna dziś czeka na rozmowę z państwem, a to Bruno Mars. Taki głos. No Mars On My Soul zaczynał jako czteroletni imitator Elvisa Presleya i proszę, jaka piękna kariera. 21 minut pozostało do 17. A u nas zapowiadany już temat 17 latków za kierownicą i 17 latek oczywiście od 3 marca osoby w wieku 17 lat mogą zdawać na prawo jazdy kategorii B zaznaczmy ale jest to obwarowane pewnym warunkiem przez pierwszy rok po uzyskaniu prawa jazdy do 18 w czasie gdy prowadzą musi obok nich siedzieć opiekun osoba która ma skończone 25 lat i minimum 5-letni staż jako kierowca ledwo te przepisy weszły w życie a już są łamane dobrze się państwo Domyślają. Zdarzają się oczywiście młodzi kierowcy, którzy jeżdżą bez opiekunów. Tak było na przykład w Bydgoszczy, gdzie na nielegalnej jeździe została przyłapana siedemnastolatka z Solca Kujawskiego. Prawo jazdy miała zaledwie od dwóch tygodni. Kuba Witkowski. Kluczyk sprzęgło rozruch. Co czuła owa nastolatka 7 kwietnia w chwili, gdy zdała na prawo jazdy? Młodzi ludzie, jak coś wygrają to robią coś takiego mniej więcej jest, jest, jest. Pewnie tak. Można się tylko tego domyślać. Ale już kilka dni temu pewnie nie było jej do śmiechu. Policja przyłapała ją bowiem na jeździe niezgodnej z prawem, bez opiekuna na siedzeniu obok. Była za to młodsza siostra. Jazda bez opiekuna w tym przypadku oznacza jazdę bez uprawnień. Sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji. Kierująca prowadząc samochód bez opiekuna nie spełniała wymagań ustawowych. Na miejsce musiał przyjechać rodzic, ale w takim przypadku mandat to za mało. Tego typu sprawy trafiają do sądu, który może nałożyć grzywny od 1500 złotych nawet do 30 tysięcy złotych. 17 lat, 18, no to jest taka młodzież brawura, nie? Komentują kierowcy zawodowi. I tutaj jest taka jazda na ryzyko. Uda się, pojedziemy, no może nikt nas dziś nie złapie. Nie mamy tyle policji i nie ma takiej opcji, żeby to uniknąć, takiego czegoś. Wiadomo, wszystkich patrole policyjne nie są w stanie przychwycić. 17 lat to jest jednak za wcześnie, żeby mieć prawo jazdy, nawet kategorii B. nie? Ale minister infrastruktury Dariusz Klimczak w chwili, gdy przepisy wchodziły w życie, Czyli na początku marca przekonywał. Młodzi ludzie domagali się tego od dawna. Pamiętamy, że 20 parę lat temu był tego typu przepis możliwy. Ja także jako uczeń technikum samochodowego miałem możliwość rozpoczęcia kursów jeszcze mając 16 lat i zdać egzamin jako 17-latek. Tylko w dzisiejszych czasach ruch jest znacznie większy. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Są hulajnogi, są rowerzyści, są piesi, którzy mają teraz pierwszeństwo na pasach. Filip Grega, instruktor jazdy i ekspert sądowy w tym zakresie broni nowych przepisów. To nie jest dowód, że przepis jest zły. To jest dowód, że część młodych ludzi go po prostu nie rozumie. Myślą mam prawo jazdy, tylko brakuje opiekuna, a to nie jest drobiazg formalny. I ten komunikat musi być bardzo jasny. Nie ma opiekuna, to nie ma legalnej jazdy, za to są konsekwencje. Chodzi o wspomnianą wysoką grzywnę. Taka osoba przez trzy lata nie może też ubiegać się o prawo jazdy. Jeżeli taka osoba spowoduje wypadek, jest traktowana jako osoba bez uprawnień. Radca prawny Krzysztof Proć. Co może wiązać się na przykład z tym, że będzie musiała z własnej kieszeni ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą za jakieś straty. Ludzie często tego po prostu nie wiedzą. Dlatego apelujemy zarówno do młodych kierujących, jak i do ich rodziców, weźcie pod uwagę konsekwencje takiej jazdy. W końcu mówimy tylko o roku z takimi uciążliwościami. Kuba Witkowski zajął się tym tematem, który myślę, że może Państwa e, rozruszać w telefonach 22 i 7 trójek. E, to jest nasz numer, doskonale go Państwo znają, ale z przyjemnością zawsze go przypominam. E, Staszek Peżena dzisiaj przy telefonie. Przypomnę, audycję przygotował Michał Jędrkowiak, e, Krzysztof Sagan. E, za sterami przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. To jest Misia, Misia FF. Pod takim pseudonimem wtedy Misia Furtak występowała, a ta piosenka nosi tytuł. Муск. FF i Mózg słuchają Państwa audycji popołudniowej w Trójce. Kolejny temat przed nami, już anonsowany w serwisie po 16. Zacznijmy od cytatu. Wzywamy prezesa pko u Radosława Piesiewicza. To główne przesłanie przedstawicieli związków sportowych po spotkaniu z ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim w sprawie afery Zonda Krypto. Problem polega na tym, że cel, jakim jest koniec ery Radosława Piesiewicza może być trudny do osiągnięcia, bo prezes pko u czuje się ofiarą w sprawie giełdy kryptowalut więc odwołać się nie zamierza. Co więcej, nie wszyscy przedstawiciele związków byli obecni na spotkaniu. Ci, którzy przyjechali na spotkanie na PGE Narodowym przez aklamację przyjęli oświadczenie, a odczytał je Robert Korzeniowski. Wzywamy prezesa Radosława Piesiewicza do niezwłocznego złożenia dymisji spełnionej funkcji. Odczytał pan oświadczenie, wszystko fajnie. Wydaje mi się, że to marzenie jest nierealne. Jesteśmy państwem prawa, PKO ma swój statut, nad organizacjami stowarzyszeniowymi jest jeszcze prawo o stowarzyszeniach i to, że dzisiaj nie ma literalnie w statucie zapisanej możliwości odwołania prezesa, nic nie szkodzi. Walne zgromadzenie jest władzą najwyższą. Oczywiście ktoś musi je zwołać. Nie jest tak łatwo odwołać pana prezesa Pisiewicza, bo jakby się go dało tak łatwo odwołać, to już by go nie było. Czyż państwo mają jakąś ścieżkę? Jest to mocno problematyczne, bo tak naprawdę prezes może bardzo dużo. Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego. Myślę, że to spotkanie miało za zadanie przede wszystkim skonsolidować i przekonać tych, którzy są sceptyczni do tego typu działań i myślę, że to jest początek do tego, żeby doprowadzić do walnego zgromadzenia. Walne to może zwołać pan Piesiewicz. Jeszcze komisja rewizyjna może. No, to co, przez komisję ta furtka? Czekamy. Komisja rewizyjna, z tego co nam wiadomo, miała jedno spotkanie, będzie miała kolejne spotkanie, przygląda się umowie z krypta. Tak, tylko, że oni przez to, że nie będą zwoływać, hmm. też chronią siebie. Do końca czerwca musi się odbyć sprawozdawcze zebranie, więc to też ma swoją moc i tam też można pewne rzeczy przygotować tak, aby spróbować postawić sprawę nie na głowie, tylko na nogach. Tak, ale mamy takich działaczy z innych związków, których tutaj na pewno nie było, bo albo nie zostali zaproszeni, albo trzymają sztamę, mówiąc kolokwialnie z panem Piesiewiczem. Czy państwo mają tę większość, żeby odwołać? Dokładnie się z panem zgadzam, że nie mam na ten moment takiej pewności. Może nie powieść się pierwsza próba, ale powiedzie się kolejna. Tutaj powiedzenie kropla zgrąży skałę, to byłoby za mało powiedziane. Na sprint tutaj nie liczę specjalnie, ale w kategoriach prawnych, jeżeli by nam to zajęło kilka miesięcy, to już będzie sukces i każdy dzień funkcjonowania pkol u w takich strukturach jak dzisiaj jest takim przywództwem, To jest ogromna strata dla wizerunku polskiego sportowca i dla olimpizmu jako takiego. Pan Piesiewicz to jest twardy zawodnik. <grych> tak, tej dymisji nie będzie. Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Mamy za rok wybory i albo będziemy mieć dobrego kandydata, który będzie miał pomysł jak tą ideę olimpijską dalej krzewić, krzewić ją skutecznie, a... Przede wszystkim z korzyścią dla sportowców, albo dalej będziemy tak podzieleni. Tak jak jesteśmy w polityce, podzieleni. Czemu w sporcie mamy być lepsi? A wiadomo, że ideały olimpijskie powinny nam przyświecać, ale my jesteśmy jako środowisko takimi samymi ludźmi jak reszta społeczeństwa i też mamy różne spojrzenie na różne sprawy. W ogóle nie ma porozumienia. Jak nie będzie, to też będzie trudno PKO odbudować. Na pewno z Radkim Piesiewiczym to się nie uda odbudować już w tym momencie. Po prostu chodzi o to, żeby była to osoba która będzie w stanie to połączyć, która ma szacunek, która ma doświadczenie. Ja nie będę mówił teraz o personaliach, bo to jest zbyt daleko na ten moment idąca... To tematyka. jedna osoba wystarczy, żeby te wszystkie pęknięte grunty pod Wami połączyć? Bo wydaje mi się, że to może być już tak trochę jak w polityce, że to nawet nie. jakby się pojawił Mesjasz, to on nie połączy. Dogadamy się. Bardzo optymistyczne zakończenie i puenta. Na spotkanie przedstawicieli związków sportowych z ministrem sportu i turystyki wybrał się Paweł Turski. No, do tematu z pewnością będziemy wracać. No i z pewnością Państwo również tym tematem się interesują. Więc przypomnę numer telefonu 20273. Dzwonią Państwo w różnych sprawach. Mówiliśmy między innymi o siedemnastolatkach za kółkiem. Tylko takie sprostowanie, bo tam jest pół roku jest jazda z opiekunem, nie rok czasu od momentu uzyskania uprawnień. Bardzo dziękujemy za sprostowanie. Tutaj trzeba trochę policzyć, bo albo pół roku, albo to czasu e, osiągnięcia pełnoletności, czyli e, do 18 roku życia do tych urodzin, a skoro prawo jazdy można zacząć robić, czyli kurs można rozpocząć te trzy miesiące przed 17 urodzinami, to może też być rok, więc e, wymaga to e, dłuższego wyjaśniania. Stink teraz trójce, if you love są. Somebody set them free. Może czasem posłuchać Stinga. 6 minut pozostało do 17. Dzwonią Państwo teraz w sprawie sportowców kontra Zonda Krypto. 27. Bardzo się dziwię młodym sportowcom, że oni w ogóle się zgodzili na wypłatę takich nagród w tych tokenach czy w kryptowalucie. Odmówiłbym i po prostu poprosiłbym tylko w złotówkach.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 60% taniej, tak, aż 60% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi, wybieram jakość, uwielbiam super ceny.